Witamy do naszego dalszego rozważania Księgę Ród, drugi rozdział od 5 wiersza do 12. Wtedy rzekł Boas do swojego sługi postanowionego nad żeńcami. Czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad odpowiedział. Jest to młoda mo Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie. Chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do ród, słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pola, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zrób swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi bo to nakazałem moim parobkom, by cię nie nadobywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? A Boaz odpowiedział jej, mówiąc, Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Ostatnio wiedzieliśmy o tym, że była stała Pan Jezus, Sługa to obraz Ducha Świętego, a że ta Moabitka to po prostu nowo nawrócona osoba. I tak widzimy to tutaj w tym miejscu. Mówiąc za tym porównaniem, to Pan Jezus pyta Ducha Świętego, pyta się o tego młodego, wierzącego człowieka. Mamy w Biblii takie miejsca, kiedy osoby Boże rozmawiają ze sobą. Mamy w Nowym Testamencie, kiedy Syn mówi, Ojcze uwielbi imię swoje. A wtedy odezwał się głos z nieba i mówił i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. To jest bezpośredni dialog. Gdyby to była jedna osoba, byłoby to bez sensu. Jednak są to dwie osoby, a jednak jeden Bóg. Kiedy Pan Jezus modli się, 17 rozdział węgzyń Jana, również zwraca się do Ojca i mówi do Niego, modli się, z drugiej strony jest to ktoś, kto słucha. Czy też w Hebrajczyków 10 rozdział, kiedy syn mówi do ojca przez proroctwo, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś dla mnie ciało przygotował, przysposobił. Takich miejsc możemy znaleźć więcej. A więc. Te Boże osoby rozmawiają ze sobą i to jest szczególnie ciekawe, że rozmawiają na nasz temat. Tutaj pada pytanie, czyja to dziewczyna? Nie tyle kto to jest, ale czyja to dziewczyna albo inne tłumaczenie, do kogo należy? Yy, wydaje się, że to jest oczywiste z jednej strony, że człowiek wierzący należy do Chrystusa, ma Ducha Świętego, jest dzieckiem Bożym. Ale jest to możliwe też, że Dziecko Boże może mieć serce gdzie indziej. Może szukać innych rzeczy. Może mieć inne zainteresowanie niż Jego Pan. Może mieć również i swoją wolę. Jeszcze przykładem tego sługi, który wskazuje na Ducha Świętego, może być również jezer. Sługa Abrahama, który poszedł szukać żony dla Izaaka. To jest też wyobrażenie, że Abraham to jest Bóg, Izaak to jest Pan Jezus, a Eliezer to był Duch Święty, który poszedł, żeby znaleźć narzeczoną, czyli Kościół. Widzimy, jak to Bóg wszystko zabarł w tych przykładach, także i w tym, który mamy przed sobą. I e, prawdą jest, że mm, ludzie wierzący, mam na myśli szczególnie młodzi we wierze, bez względu na wiek, e, ciągle e, myślą i sądzą, że to jest możliwe, żeby mieć z jednej strony świat, z drugiej strony Pana. E, I być może pół życia stracą e, na to, żeby się przekonać, że to jest niemożliwe. I to pytanie, czyja to dziewczyna. E, tak to obieram zmierza do tego punktu, żeby to rozstrzygnąć, ponieważ w tej odpowiedzi sługi wyraźnie widać, że on ją przedstawia w dobrym świetle, że świadectwo jej życia wskazuje na to, że ona wybrała tego Pana Izraela, tego Pana Boga który y, stał się dla nich wszystkim y, i wiemy to, że to jest y, jedyna słuszna droga, jedyna droga, która przynosi Boże błogosławieństwo i poczucie spełnionego, szczęśliwego życia. Y, właśnie ta ród y, podjęła ten właściwy kierunek. Święty e, mówi o nim, kim jest, skąd powróciła, co powiedziała, co robi. Tak właściwie możemy powiedzieć, że e, co Duch Święty mógłby o mnie powiedzieć. Tak mogę sobie improwizować teraz, tylko no Zbyszek przyjechał 22 lata temu, suwałk Zajmuje się tym i tym, robi to i to, myśli o tym, o tym. E, wszystko na wylot Duch Święty mógłby o mnie powiedzieć, co mówię, ale też co myślę. I tak jest o każdym człowieku bieżącym i możemy być pewni, że tego rodzaju rozmowa istnieje na temat każdego bieżącego. Bo jeśli czytamy jakiś przykład w Biblii, to nie jest powodem tego tylko ta jedna osoba, ale to odnosi się do wszystkich, którzy poznaliśmy Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Też i takim przykładem akurat to wychodzi z ust apostoła. To jest to, co czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan. Kiedy on wymienia e, to co on, e, widział u Tesaloniczan, pierwszy rozdział, trzeci wiersz Mając w pamięci dzieło wiary waszej trud miłości, wytrwałość w nadziei dalej, że staliście się naśladowcami staliście się wzorem od was rozeszło się słowo on wymienia to co u nich widział lub o nich Słyszą. Podobnie też jest w drugim liście. A więc jest to rzeczą naturalną, normalną, że osoby Boże rozmawiają o nas, również że inni wierzący mówią o nas, co u nas widzą lub co od nas słyszą. Dotyczy to rzeczy dobrych, ale także i złych. Popisze apostoł Paweł, że wiadomo mi od domowników Chloi, że wynikły spory pomiędzy wami. A więc ta, ta rzecz także została wyrażona. Chciałem tutaj jeszcze zauważyć czwarty wiersz, który mówi Wtedy właśnie przyszedł Boas z Betlejemu. Czy Boas wyszedł z Betlejemu? Kiedy był głód, był Boaz z Betlejemie? Boas był zawsze w Betlejemie i z tych właśnie krótkiego słowa które tu jest napisane właśnie też przyszedł Boas z Betlejemu Jezus Chrystus zawsze jest na jednym miejscu i nikt nie odchodzi z tego miejsca. I nie możemy po prostu my też odchodzić i trwać w czymś innym, jeśli po prostu Boaz jest w Betlejemie, to tak samo i my powinniśmy chodzić za Boazem. To znaczy za Panem Jezusem. Szczęśliwi ci cudzy, którzy po prostu pracowali u Boaza bo on zawsze był w Betlejemie i mogli się na nim opierać i mogli za nim chodzić i mogli u niego pracować. I widzimy tutaj w tej sytuacji, że właśnie on przyszedł z Betlejemu i pozdrowił żeńców i widzimy, że była ta relacja pomiędzy żeńcami i pomiędzy Boazem bardzo dobra. Dlatego Bóg to po prostu czyni w taki sposób, Abyśmy też byli my zachęceni, aby dla Niego służyć i patrzeć na Niego, i nie patrzeć na siebie. Widzimy, że tutaj że tutaj po prostu On wskazuje ten sługa później yy, i rozmawia z Błazem o tym, może powiedzieć, o tej jednej służebnicy. I co yy, ona, może powiedzieć, yy, co ona sobą przedstawia? Siódmy wież nam mówi powiedziała ona do mnie chciałam za zbierać kłosy i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszło rano, przy pracy, aż dotąd ani chwilki nie odpoczywa wcześniej żeśmy usłyszeli jest to młoda małobitka, która powróciła z Noemi z pól mołabskich Następna rzecz, która po prostu możemy się od niej nauczyć, yy, tej właśnie rzeczy, która pokazuje nam, że Bóg po prostu jest tym, który powołał tą młodą niewiastę i później dał jej, może wiedzieć, to, że ona przyszła akurat na pole do błaza i że yy, miała to pragnienie, aby chodzić za I tym samym widzimy tutaj, że ona miała może pragnienie zbierać kłosy i zbierać i składać je między stopami. Widzimy, że ta praca, którą ona miała tutaj wykonywać, to nie polegała na tym, że ona te kłosy brała dla siebie ale ona pracowała dla Boaza. Bo zobaczmy, chciała za żeńcami zbierać kłosy i składać między snopami. To znaczy, że nie należało to do niej. Ona chciała się, może wiedzieć zbierać kłosy i po prostu pracować dla Boaza. Później, później oczywiście, yy, Boaz, może być tą tę sprawę zmienia i mówi, wypuszczajcie dla niej. Widzimy, że Duch Święty który dzisiaj o nas by złożył relację przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, to może by tak było, że byłaby, może powiedzieć, czysta kartka, może by nie umiał, nie miałby co powiedzieć. Pani, jeśli wykonujemy jakąkolwiek pracę dla Pana i jest to praca, która powoduje, że służymy dla siebie nawzajem, albo dla innych wierzących, to czy po prostu Duch Święty miałby co zapisać? Na tej kartce? Bo widzimy, że właśnie tą rzecz Duch Święty wskazuje i że tą rzecz po prostu powiedział. Że jej pragnieniem było służyć dla błaza. Czy my wszyscy y, służymy i pracujemy dla Pana Jezusa? Czy jakąkolwiek pracę, którą wykonujemy dla Pana, po prostu jest to dla Niego, na Jego chwałę? Czy to jest dla nas albo, na, albo coś chcemy po prostu z tego mieć, my sami? Może jakieś uznanie? Może jakąś pochwałę? Może jakąś chwałę dla nas? Może żeby nas ludzie zauważyli? Ale czy to wtedy po prostu jest dla Pana Jezusa? Jesteśmy w gronie ludzi, którzy są bardzo pracowici. Także ja to tak za dużo nie mogę powiedzieć na temat pracowitości, ale ona rzeczywiście tutaj trwała. Od momentu jak przyszła, cały czas zajęta tą pracą, siódmy wiersz. Odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy, aż dotąd ani chwilki nie odpoczywa. Ale chciałem powiedzieć o czym innym, że taka pewna osoba, która usłyszała Ewangelię i otrzymała kalendarz, to pół tego kalendarza przez jeden wieczór przeczytała, tak była głodna tego Słowa Bożego, tego wyjaśnienia tych, tych po prostu tych, tych słów. Takie serce było głodne. I to dobrze, jeśli odniesiemy i do tej sprawy, że Rzeczy Boże E, też winny e, powodować e, w nas e, takie zainteresowanie, czy taki grud, czy też chęć e, pracy dla Pana. Swoją drogą każdy z nas mógłby się zastanowić, co ja właściwie dla Pana zrobiłem w swoim życiu e, z Bogiem. Bo to e, też należy do naszego e, życia wiary, że e, my robimy coś, bez względu na to, czy to jest dużo, czy mało, czy coś... E, czy coś, co jest widoczne, czy nie, czy może jest, to są zwykłe, codzienne obowiązki, nawet dla Pana. I ona była tak głodna, że te kłosy zbierała. I wtedy Boas odzywa się takim bardzo miłym słowem do niej nie choć na inne pole. Trzymaj się moich dziewcząt, dziewcząt yy, i tak dalej. On do niej jest, zwraca się w sposób taki yy, bardzo uprzejmy. Yy, I to yy, ta słodycz mowy yy, również jest yy, przykładem na Pana, który również potrafił często odpowiadać właśnie w taki sposób, który przyciągał ludzi. Yy, widać, jak on serdecznie yy, się do niej zwraca. I na pewno jest tak, że nie tyle może duże wiadomości biblijne, które mamy, mogą kogoś przyciągnąć, ale nawet to serce, z którym się zwracamy do Niego. I to jest przykład na to. Jest też i w psalmie takie słowo, psalm 45, 3 wiersz, rozlany jest wdzięk na jego wargach. Mówi o Panu Jezusie. I Jeśli mówimy o tym nie chodź na inne pole, nie chcę przez to powiedzieć, że akurat Fabryczna 18, Cicha 22 albo Bukowina 55 to są adresy, gdzie tylko są te odpowiednie pola. Natomiast na pewno takim polem, które jest nieodpowiednie, to jest takie, gdzie osoba błaza, albo mówi się o niej nieprawdę. Albo przekręca się jego słowa, albo gdzie żeńcy nie y, są posłuszni temu y, słudze. W, słudze. No właśnie, widziałem to odmienić: słudze y, nad żeńcami. Czyli krótko mówiąc, tam gdzie mówi się, nie mówi się prawdy o Panu Jezusie, albo y, odwraca się znaczenie słów, które on wypowiedział, albo nie ma kierownictwa Ducha Świętego, to nie jest właściwe pole. My nawet na te pola możemy wchodzić, nie wychodząc z domu. Obecnie w internecie jest milion różnych pól, na które można wejść w ciągu jednej sekundy. Jest tak, że niektórzy mają ciągle te, samo, te same pytania. Dlaczego? Bo wchodzą nie na te pola. I ciągle na nowo te same problemy powstają. Dlatego, że ci mówcy pewne rzeczy, na pewne rzeczy naciskają. Wyrażają to i powstaje pytanie, to jest tak, czy nie jest tak. A więc jeśli nie chcemy mieć tego rodzaju pytań, to po prostu trzeba takich miejsc stronić. W tym fragmencie też i to można zauważyć, że na polu błaza nie wszyscy są na tak wysokim duchowym poziomie. Mam na myśli choćby tych parobków dziewiąty wiersz, aby cię nie nagabywali. Możemy sobie wyobrazić, że to są ludzie nawróceni, ale którzy z uśmieszkiem patrzą na tych, którzy przychodzą na przykład, a nic nie wiedzą z Biblii, albo dopiero co zaczęli ją czytać. A więc ich zachowanie, czy ich mowa, czy ich wygląd nie pasuje to myślę, że możemy się też i z tego fragmentu nauczyć, że y, potrzeba mieć cierpliwość do tych, którzy y, są początkujący we wierze, y, a może jeszcze nie uwierzyli y, i dlatego robią wiele potknięć. Y, to znaczy, że w chrześcijaństwie czy też w zgromadzeniu są ludzie, którzy nie zawsze patrzą duchowo. Nieraz oceniamy rzeczy tylko z punktu widzenia ludzkiego. I to jest mowa właśnie o tych parobkach. się nie nagabywali, on mówi. Uczniowie zresztą często, apostołowie zachowywali się jak ci parobcy. Kiedy czytamy Ewangelię do tej syrofenicjanki, oni mówią właściwie do Pana Jezusa, odpraw ją, Często wyrażają takie słowa niechęci albo kiedy ludzie przynosili dzieci, aby je błogosławił, to oni zabraniali im. Widzimy sposób zachowania się zupełnie niepasujący do apostołów, ale było to zupełnie ludzkie. Tak I ci parobcy tutaj właśnie są przykładem tego. Ale Boas wyraża tutaj zachętę dla niej. Żeby te kłosy zbierała, żeby trzymała się tych dziewcząt, a więc możemy powiedzieć i tych innych sióstr, dobrze jest mieć społeczność wśród bieżących, mieć dobry kontakt z, z siostrami czy z braćmi. I aby chodzić za żeńcami, a więc to też wskazuje na to, żeby uczyć się od tych, którzy już z Bogiem zaczęli chodzić. Którzy czegoś się od Boga nauczyli. I w ten sposób zobaczymy, co to znaczy żyć z Bogiem w praktyce. Mówi do ród, nie chodź na inne pole. Kochani, zadajmy sobie pytanie, dlaczego jesteśmy tutaj i dlaczego tutaj chodzimy? Dlaczego możemy powiedzieć, obrani, żeśmy może powiedzieć, to miejsce i chcemy się zgromadzać do imienia Pana Jezusa? Czy dlatego, że po prostu, że ktoś jest z naszej rodziny? Czy dlatego, że po prostu, że tak mi tu pasuje, bo akurat nic innego nie ma? Kochani, musimy sobie zadać pytanie czy najważniejszą rzeczą jest dla nas może wiedzieć dlatego że tak mi może wiedzieć tata mama czy rodzice czy dzieci mówią czy po prostu czy dlatego że pan Jezus tak mówi Boaz mówi zwróć swoje oczy na to pole Trzymaj się tutaj tych moich dziewcząt nie chodź na inne pole. Zbieraj kłosy. Nie odchodź stąd. Zobaczmy. Ile słów, które wskazują na to i który, ile razy Pan Jezus tutaj przez to chce powiedzieć zwróć swoje oczy na mnie. I chodź za mną. Może tak być, że żeńcy powiedzą coś nie tak. Albo zrobią coś nie tak, co nawet nie pasuje do boaza prawdziwego. Ale czy naprawdę mamy dlatego się zgorszyć i, i może wiedzieć nie chodzić dalej na to pole? Może ci żeńcy po prostu źle kosili to zboże. Ale czy dlatego po prostu mamy zrezygnować i nie iść na to pole? Widzimy jeszcze jedną rzecz tutaj. Możemy tak coś powiedzieć o żeńcach. Że ci żeńcy byli posłuszni jednak Boazowi. Że oni po prostu kosili to pole, które on pragnął. Bo zobaczmy, że Boaz przychodzi konkretnie na to pole i widzi sługę postanowionego nad żeńcami i widzi żeńców. To znaczy, że żeńcy nie poszli sobie na inne pole i tam nie kosili zboża, tylko byli na tym konkretnym polu, który Boaz z nim wskazał. Wyobraźmy sobie dzisiaj sytuację taką praktyczną, że mamy po prostu dany kawałek, kawałek pola, a jest może być jeszcze niedojrzałe. I ten, który może być kosi nam to pole, wierzy na, na ten niedojrzały kawałek pola, skasza go po prostu zboże jest do wyrzucenia. Nie mamy żadnego z tego pożytku. I teraz wyobraźmy sobie, że żeńcy poszliby gdzieś indziej, może wiedzieć kosić pole. Albo inaczej, żeńcy skosiliby troszeczkę, może wiedzieć na jednym polu, poszliby na inne pole Boaza i tam by znowu coś skosili. I na trzecim jeszcze troszeczkę. Czy naprawdę to by było poprawne? Tym samym Słowo Boże uczy nas tutaj, że byśmy, może wiedzieć, jeżeli Słowo Boże bierzemy do ręki dany rozdział, to mamy zająć się konkretnie tym tematem. I dowiedzieć się ze Słowa Bożego, co Pan Jezus Chrystus chce nam przez to powiedzieć. I nie, mo nie możemy, może wiedzieć, szukać po całej Biblii i, i można powiedzieć, znajdować wyjaśnienie dla akurat naszej własnej myśli i nie chodzić od jednego pola na drugie pole i nie szukać wyjaśnień w całej Biblii, ale w jednym konkretnym polu. Jeżeli po prostu dana rzecz nurtuje nas, to musimy po prostu szukać na tym polu, gdzie po prostu Boaz nam wskazuje a choćby nawet i to było trudne dla nas do przyjęcia, to mamy po prostu pozostać dalej na tym polu. Mamy pozostać po prostu przy tym słowie. Chociażby nas kosztowało to wiele. Kochani, może młodemu człowiekowi, wierzącemu, nie podobają się nieraz takie sytuacje, które mówią żeńcy. Którzy mówią bracia. Ale... Czy słowo Boże po prostu tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian w 14 rozdziale. 36 wiersz, apostoł Paweł był przykładem takiego żeńcy, który po prostu był bardzo mocno związany ze sługą, to znaczy z Duchem Świętym. I on nie chodził na inne pole, ale on po prostu był nakierowany właśnie w tym kierunku, aby Boaz był uwielbiony. I co zresztą wskazał yy, w dziejach apostolskich na koniec swego życia? I on mówi do Koryntian w XIV rozdziale 36 wiersz, czy Słowo Boże od was wyszło? albo czy tylko to was samych dotarło my czasami jesteśmy takimi którym jakby myślimy że po prostu że możemy wypowiadać słowa albo robić coś jakbyśmy byli tymi, którzy po prostu to słowo napisali albo jakbyśmy byli tymi, którzy jesteśmy może być odpowiedzialni za to, może być, za to słowo Bóg jest tym, który to słowo dał a my po to słowo mamy się tylko podporządkować Słowo Boże dalej mówi, jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, nie uzna, że to co wam pisze jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak straszając tą wypowiedź, to możemy powiedzieć coś takiego, że lepiej jest chodzić, można powiedzieć, w głodzie razem z Boazem, niż po prostu iść na wagary do Moabu. Boaz jest zbyt Betlejemie i Słowo Boże nam mówi, że my też mamy tam pozostać. I nie chodzić na inne pole. I nie szukać lepszego rozwiązania. Kochani, słyszy się, nawet i pomiędzy nami, że w innych miejscach, czy w innych może powiedzieć yy, denominacjach, jest tak radośnie i tak bez, no, i tak, tak dobrze, ale, kochani, Pan Jezus jest na jednym miejscu. I musimy sobie zdać sprawę z tego, Boaz nie ma wszędzie. Boaz jest na jednym miejscu. I dlatego jesteśmy też i wezwani, my sami, komu my chcemy służyć. Czy sobie nawzajem też mamy tak robić, ale przede wszystkim mamy to robić dla boaza. I na jego polu można wiedzieć żnąć, i na jego bolu, polu zbierać kłosy, i na jego polu też po prostu udzielać innym. Tutaj ta ród. Ona poszła na to pole w konkretnym celu, żeby nazbierać yy, tego ziarna. I otwórzmy sobie przypowieści, nie, to jest kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, siedemnasty wiersz. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do Domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary. Chodzi o to, że kiedy właśnie idziemy na, na zgromadzenia, też mamy się nastawić świadomie na słuchanie. Jest to po prostu wielką rzeczą usiąść tutaj i faktycznie słuchać tego, co jest mówione. Z całej siły skupić się, starać się nie stać. Bo tak po prostu trzeba to świadomie podejmować to po prostu, to, żeby, żeby słuchać. Nie dawać się rozpraszać tutaj różnymi rzeczami. Tak po prostu aby jak najwięcej usłyszeć z tego co jest mówione, aby mogło jak najwięcej po prostu do nas trafić, do nas zostać. Bo później właśnie może być to wykorzystane, no, bardzo dobrze. Jeszcze aspekt łaski. Skąd to znalazłam łaskę w Twoich oczach? Łaska, jak wiemy, jest to niezasłużona życzliwość ze strony kogoś, kto nie jest zobowiązany do niczego. I tutaj taka sytuacja była. ród była z rodu Moabitką i Moabita miał nie wejść w ogóle do zgromadzenia. Tak samo my, jako poganie, byliśmy dalecy i obcy Bogu, bez Boga na świecie. Obcy przymierzą. Bóg nigdy nie zawarł żadnego przymierza z poganami, tylko ze swoim ludem izraelskim. Nic nam się nie należało poza oczekiwaniem na Zagładę. A jednak Bóg okazał łaskę i zesłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby nas uratował. I Boas powiedział jej mówiąc, opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiła i ze swoją teściową. Pamiętamy, co ona zrobiła. Ona wraz z tą teściową... Wyszła ze świata, bo wiedziała, że ten Bóg Moabicki nie dał jej odpowiedzi. Wszystko jest lepsze niż to, w czym żyła. I my też byliśmy w takim stanie w świecie, że tam nie było nic bez Boga i bez nadziei. I Piotr kiedyś był zapytany przez Pana, czy i Wy chcecie odejść? A Piotr powiedział: Dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia. Ty masz słowa żywota wiecznego. I nie przypadkiem jest tak, że poza właśnie Panem Jezusem nie ma czego szukać. W dziejach apostolskich. Mamy takie słowa, czwarty rozdział, dwunasty wiersz. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Albo wiana dziesiąty rozdział, to z kolei sam Pan Jezus powiedział, piąty wiersz, że owce za obcym Natomiast nie pójdą, lecz uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Prawdziwa owca, prawdziwe dziecko Boże nie uczy się głosu obcych. Zna tylko głos swojej mamy i do tego głosu ma zaufanie i owca zna głos swojego pasterza. To jest najzdrowsza sytuacja. Jeśli uszy przykładamy do różnych głosów, to wtedy właśnie robimy coś, czego Słowo Boże nie przewidziało. Można to porównać do takiej sytuacji, gdy ktoś chciałby poznać prawdziwe pieniądze, jak odróżniać od fałszywych. Błędem byłoby uczenie się jak wyglądają wszystkie fałszywe pieniądze świata po to, żeby umieć odróżnić fałszywe od prawdziwych. Nie, należy nauczyć się jak wygląda prawdziwy banknot i na tym się koncentrować. I potem, jeśli się go dobrze pozna, to wszystko co nie pasuje do wzorca, będzie się umiało odrzucić. Też taki przykład jest, że statek wpływa do portu. Przez bardzo kamieniste wybrzeże, gdzie jest pełno skał i kapitan zawsze bezbłędnie prowadza ten statek. I jeden z pasażerów zapytał kapitana, pan kapitanie zapewne zna tu każdą skałę w tej zatoce. Kapitan powiedział, w żadnym wypadku, ja znam tylko jedną drogę, gdzie nie ma skał. I wystarczy w życiu chrześcijańskim skupiać się na tym, kim jest Pan Jezus i co dla nas zrobił. I wtedy właśnie będziemy, tak jak Piotr, który dopóki patrzył na Pana Jezusa, nawet chodził po morzu. Gdy będziemy patrzeć na boki, na inne pola, na kogoś innego niż na Pana Jezusa, to wtedy zaraz zaczniemy tonąć, grzęznąć w różnego rodzaju niepotrzebne uwikłania. Jaki jest prawdziwy Jezus, to wystarczy do tego, żeby tą duszę naszą zaspokoić i w pełni doprowadzić do jedności z Ojcem i radości w Duchu Świętym. Niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, tak właśnie będzie dla każdego, kto tylko Pana Jezusa ma przed oczami. Że będzie pełna odpłata od Pana. I będziemy wtedy mieli pokój, który przewyższa wszelki rozum. Tu są słowa, aby schronić się pod Jego skrzydłami. Będziemy właśnie tak bezpiecznie uchronieni, jak opatuleni Bożymi skrzydłami. Nie będziemy rozumieć tych zagrożeń dookoła, bo nie mamy ich rozumieć. My mamy mieć Pana Jezusa i burze tego świata nie mają nas w ogóle interesować. Nas ma interesować Chrystus, Jezus i pokój, który On dla nas wywalczył przez swoją śmierć na krzyżu. dwieście dwanaście. Za Jezusem chętnie tu wędruję. Z Nim radośnie spędzam życia dni. Znajduję Gdomi W domie i serce Wnosi radość mi Gdomi W domie serce Wnosi radość mi On nie że Gdy się do snu kładę Rano Rozprasza chmury Ciernistych on nie cieszy wśród ciernistych dróg, z nicem w życiu swoim wciąż obcować. On pokarmem, on napojem mym. On też raczy własem mnie zachować. Sierdziut i prowadzić miło sierdzió za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, że Ty kolejny raz dajesz nam te właściwe przykłady i właściwe pouczenia, abyśmy mieli szeroko oczy otwarte na to właściwe słowo, na tym właściwym miejscu, gdzie Ty właśnie sam przebywasz Pośród zwierzących, i ty masz właśnie te sługi, które ty we właściwy sposób prowadzisz, aby ten lud był nakarmiony tymi duchowymi pokarmami. I daruj, abyśmy umieli to wszystko przyjmować z wdzięcznością do tego, od którego to otrzymujemy. Daruj Panie Jezu nam mądrości, ale przede wszystkim bojaźni do tego, abyśmy to Słowo przyjmowali w każdym czasie jako od żywego i prawdziwego Boga. Bądź uwielbiony za wszystko i raż nam błogosławić ten dalszy czas naszego pielgrzymowania, aż do Twego przyjścia. Amen. Amen. Amen.